Anatol Sulik Podróże z Bogusiem Kisielin, czyli było sobie miasteczko Boguś był naprawdę czymś niezwykle poruszony. Nie minęło nawet dwa tygodnie, jak już dzwonił do mnie i zapowiadał, że na ten weekend na pewno przyjadą. Będzie z braćmi, pojadą na dwa samochody. Wyjaśniła się nareszcie i ta sprawa z Kiesielinem. Otóż... Boguś nie tak dawno poznał panią Teresę Radziszewską, która od lat zajmuje się upamiętnieniem mogił pomordowanych Polaków na Wołyniu. Dzięki jej inicjatywie postawiono już wiele krzyży z tablicami informującymi o ilości osób, które zginęły w tej czy innej miejscowości. Od czasu do czasu towarzystwo, którym pani Teresa kieruje, organizuje wyjazdy autokarem na Wołyń i Boguś też jakoś pojechał. W Kisielinie byli tylko przejazdem, ale bardzo go poruszyło to wszystko, co tam zobaczył, a osobliwie widok ruin ogromnego kościoła i plebanii, która kiedyś pełniła funkcję klasztoru. Te mury z czerwonej cegły Boguś ma na zdjęciu I cały czas je ogląda, mając przed oczami na swoim biurku w pracy Więc stąd się wzięło i to wzruszenie Bo jest to widok tak samo piękny, jak i tragiczny dla tych Którzy znają historię zniszczenia tej świątyni Czyli tym razem zaczynamy od Kisielina Tuż po rozmowie ledwo zdążyłem odłożyć słuchawkę, sięgnąłem prawie machinalnie po książkę w pomarańczowej okładce, którą nie tak dawno otrzymałem w prezencie od rodziny Dębskich. Jej tytuł jest bardzo wymowny – Było sobie miasteczko. Opowieść wołyńska. Autorem jest Włodzimierz Sławosz Dębski, do którego jak najbardziej można zastosować określenie Człowiek-legenda. Jego życiorys już by wystarczył na niejedną książkę. Rodzina Dębskich mieszkała w Kisielinie około 15 lat. Tu pan Włodzimierz spędził dzieciństwo, młode lata. Tu też zdążył popracować jako nauczyciel w szkole, więc dokładnie poznał ten polikulturalny, Zróżnicowany etnicznie mikroświat sieliński, jak pisze w przedmowie Donat Niewiadomski. A oto jeszcze niewielki fragment z tej przedmowy. Cytuję... Z zamysłem napisania książki o rodzinnym Kisielinie autor nosił się od wczesnej młodości, ale wrócił do niego dopiero po latach, gdy doświadczony okrutnie przez los znalazł się na grobach Polaków pomordowanych bestialsko przez ukraińską powstańczą armię w kościele kisielińskim. Postanowił wówczas upamiętnić męczenników, a zarazem utrwalić pamięć o swojej okolicy, nieistniejącej już w dawnej postaci. Głównym przedmiotem opowieści stały się w związku z tym przywołane z przeszłości zdarzenia, lokalizowane w odtwarzanej przestrzeni społecznej i geograficznej. Koniec cytatu. Muszę tu dodać, że przeczytałem książkę jednym tchem i nadal czas od czasu do niej zaglądam, ponieważ można w niej znaleźć odpowiedzi na wiele pytań o czasach sprzed wojny, o życiu za pierwszych Sowietów, o okupacji niemieckiej. A wszystko jest opisane bardzo dokładnie. Wiele też jest zamieszczonych relacji świadków pewnych wydarzeń. W gruncie rzeczy Kisielin jest miasteczkiem unikatowym, jak mi się wydaje, nie tylko w skali Wołynia. Niestety do tej pory nie ma tu dobrego dojazdu, drogi po prostu okropne, więc autokary turystyczne nie tak Często zahaczają o tę zapadłą mieścinę. Niegdyś była to własność Herodu Kisielów. Istniała tu wtedy słynna szkoła ariańska, zamknięta w 1644 roku. Zburzono też izbór ariański, w którym był pastorem słynny ariański teolog Jędrzej Wiszowaty. Później miejscowe dobra należały kolejno do Kierdejów, Czapliców, Gołuchowskich, Leduchowskich i wreszcie Olizarów. Ci ostatni posiadali w Kisielinie duży pałac z biblioteką i zbiorami, natomiast kościół był fundowany jeszcze w 1691 roku dla karmelitów i w w 720 roku wykończony w stylu barokowym. Po kasacie klasztoru w 1832 roku kościół został zamieniony na farny. W czasie I wojny światowej miasteczko bardzo ucierpiało, pałac i kościół uległy zniszczeniu. Dopiero po wojnie, od początku lat dwudziestych, kościół pomału został podźwignięty z ruiny i odbudowany w takim stopniu, że mógł spełniać swoje przeznaczenie. Odbudowano też i plebanie oraz dzwonnice. Bryła świątyni jest po prostu przytłaczająca, szczególnie gdy się patrzy od strony elewacji głównej. Wystarczy powiedzieć, że nawet nie ma możliwości wykonania dobrego zdjęcia. Tak wysoko wznosi się fronton z krzyżem. Przed wojną do miejscowej parafii należało prawie 2800 wiernych z około 40 okolicznych miejscowości. Jest w Kisielinie także i cerkiew prawosławna, wybudowana prawdopodobnie wkrótce po wygnaniu Arian w 1644 roku. Już te skąpe wiadomości pozwalają sądzić o tym, że miasteczko jest dosyć starą osadą i ma niezwykłą historię. Wypada tu jeszcze przytoczyć urywki z artykułu znanego polskiego dziennikarza i publicysty Sawerego Pruszyńskiego pod tytułem Był to niegdyś kraj bogaty pisanego w styczniu 1938 roku. Ten człowiek chylił czoła przed osobą Józefa Piłsudskiego, ale był w jawnej opozycji do rządów sanacyjnych, szczególnie po śmierci marszałka i publikował dosyć krytyczne artykuły. Napisał cały cykl tzw. listów wołyńskich. Pochodził ze znanego szlacheckiego rodu spod Starokonstantynowa i doskonale znał historię Wołynia. Swemu artykułowi nadał formę listu pisanego do bliskiej jemu osoby. Zaczyna ten artykuł tak. Piszę do ciebie, droga, list z niejakiego Kisielina. Jeszcze jedno miasteczko z moich obecnych wołyńskich prac i wędrówek, tak samo nędzne i beznadziejne jak wszystkie inne i tak samo niczego nie pamiętne. Była tu mała galówka i szczycono się ze wzniesienia miejscowej szkoły powszechnej. Mówcy też nadmienili o betonowych krawężnikach, o jakie już wyposażono główną ulicę Kisielina. Miejscowa nieliczna publiczność, zabiedzona i nieśmiała, słuchała z pokorą, ale bez entuzjazmu, gdy urzędnicy wyliczali te Wszystkie łaski spływające na Kisielin od prawie dwudziestu lat, a których szczytowym etapem są owe szkoły powszechne oraz krawężniki. Ach, autor pisze dalej, że patrzył na tych zebranych ludzi i czekał, czy ktoś z nich raptem nie ocknie się, czy nie wyjdzie do przodu i nie powie kilka słów o wspaniałej historii kulturalnej tego grodu. Niestety, zniecierpliwiony sam zaczął wyliczać w liście ten wiekowy dorobek kulturalny. Stając jakby na stronę takiego mówcy, uczcijmy pamięć wyższej uczelni szkoły uniwersyteckiej, którą miał kiedyś Kisielin. Uczcijmy pamięć jej pedagogów, jednych z najlepszych w owej epoce. Uczcijmy pamięć wielkiego znawcy greczyzny, który tu w Kisielinie dokonywał tłumaczeń tłoczonych następnie w drukarniach frankfurckich i Obywatele, ukuszmy się głęboko przed obecną wielką nędzą, żałobą i upadkiem naszego miasta, naszego kraju, upadku, że już nikt lat dawnych i świetności przeszłych nawet nie pamięta, upadku tak głębokiego, że ludzie, co stawiają szkoły powszechne na miejsce uniwersytetów, które tu były, sądzą, że czynią nam łaskę. Jakby w uniesieniu, opisuje autor w tym liście artykule różne wydarzenia z historii miasteczka, wracając znów do pierwszej połowy XVII wieku, gdy imć pan Ostafi Kisiel tłumaczył na język grecki dzieło Tomasza Akempi. — A wysyłano go do Frankfurtu dlatego, że drukarnia kisielińska jeszcze nie miała zgłosek greckich. — A jak myślisz, czy dzisiaj jest w Kisielinie drukarnia? — zapytuje autor — Rozważając dalej nad współczesnością, przyrównując Polskę do krajów zachodu, powoli dochodzi do myśli przykrych. Jesteśmy jak mieszkańcy Kisielina. Przyzwyczailiśmy się do nędzy. Przywykliśmy do zacofania i poniewierki. Traktujemy to jako konieczność, normalność. Ale jak pisze i akcentuje dalej Ksawery Pruszyński, jest mi przykro, gdy mieszkańcy Kisielina dziękują pokornie za krawężniki i szkołę powszechną. Powiem szczerze, mi też było przykro, ale z całkiem innego powodu. Otóż pan Ksawery nic, a nic nie pisał o tym, jakie to było społeczeństwo i kim właściwie byli ówcześni mieszkańcy tej nędznej i zacofanej miejscowości. Wyjaśnia nam to w swojej monografii Włodzimierz Sławosz Dębski. Polaków w Kisielinie było pięciu. Ukraińców było prawie tyle samo, a resztę stanowili Żydzi, czyli nieco ponad połowę ogólnej liczby mieszkańców, stanowiącej wtedy trochę więcej jak tysiąc osób. Więc powstaje pytanie, niejako do pana Sawerego, a cóż w ogóle mogli powiedzieć oświetlanej przeszłości Kisielina jego mieszkańcy, o ile większa ich część nawet wśród Ukraińców to byli przybysze z innych, czasem dosyć odległych, miejscowości. Ale po co mamy zamartwiać się tym 1938 rokiem? Może lepiej jest zobaczyć współczesny Kisielin i porównać go już nie z tym bajecznym z XVII wieku, a nawet z tym, którego wygląd tak uraził słynnego reportera? I oto już jesteśmy z Bogusiem i jego rodziną w Kisielinie. Wspaniała słoneczna pogoda, wszędzie rozkwitłe pąki i młoda majowa zieleń, jest ciepło i tak jakoś cicho, tylko czasem ozwie się gdzieś gdakanie kury lub pianie koguta. Ludzi w ogóle nie widać, przecież jest niedziela i minął jakiś tydzień po prawosławnej Wielkanocy. Piaszczystą drogą jedziemy w stronę kościoła. wierzchnia, pokryta krowimi plackami, widocznie tędy pędzono rano stado na pastwisko. Zwracam uwagę na to, że już nie ma ani śladu po tych słynnych krawężnikach z 1938 roku. Zresztą nie widzimy tu żadnych innych, jedynie budynek nowej szkoły wybudowanej w okresie sowieckim, Widocznie o szkoły dbała każda władza, a o krawężniki to już nie Ze szczytu kościoła zlatuje bocian i szybuje na rozpostartych skrzydłach w stronę rozlewiska Stochodu Czerwone mury opuszczonej od wielu lat świątyni, otoczonej kilkusz starymi jesionami, wznoszą się w niemym smutku ku błękitowi nieba Podnoszę oczy na zardzewiały krzyż wieńczący tym panon i dłuższą chwilę patrzę na ten symbol chrześcijaństwa. Na czystym i błękitnym tle nieba wydaje się całkiem czarny, jakby zgaszony i już nie promieniuje na całą okolicę. 11 lipca 1943 roku w czasie Sumy, gdy kościół był napełniony wiernymi z Kisielina i wielu okolicznych wsi, został nagle otoczony przez uzbrojone bojówki OUN UPA. W momencie, gdy otworzyły się drzwi i ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz, rozpoczęła się masakra. Wielu wiernych padło na miejscu, inni zaczęli szukać schronienia na plebanii, w której nareszcie zabarykadowali się na piętrze wobec... Bezbronnej ludności napadający zastosowali broń palną, w tym automatyczną i granaty ręczne. Broniący się mogli używać tylko cegieł i tych przedmiotów, które mieli w pokojach plewani. Na przykład na banderowca, który wchodził po przestawionej drabinie, zrzucono maszynę do szycia, zadając jemu jakieś ciężkie rany. Napadający... Poznosili słomę z okolicznych gospodarstw i próbowali wykurzyć zgromadzonych na piętrze plebanii, ale stare ceglane sklepienie i odwaga zdeterminowanych ludzi były silniejsze od ognia. Natarcie na broniących się, ale przecież bezbronnych w gruncie rzeczy Polaków trwało około 11 godzin, praktycznie aż do nocy, gdy padający od kilku godzin Deszcz zaczął już lać na dobre. Ogółem w kościele zginęło osiemdziesiąt sześć osób. Zostawiwszy samochody na murawie, opodal kościoła, wchodzimy ostrożnie do środka. Nad nami ogromny prostokąt nieba i wiszące przy ścianach resztki wyłożonych z cegły, łuków i sklepień. Posadzka zapadła, wszędzie kupy potłuczonych cegieł, jakieś współczesne śmiecie, jeszcze ubiegłoroczne, pożółkłe chwasty. Patrząc czas od czasu w górę, czy nie spadnie przypadkiem jakaś cegła, idziemy dalej do wejścia na plebanie. Na piętro wejść się nie da... Po schodach zostały jedynie jakieś ślady. Nie ma ani podłogi, ani nawet futryn drzwi. Ale są jeszcze ślady sadzy i węgla po spaleniu wnętrz. Chłopcy robią zdjęcia i pomału wychodzimy z tej przerażającej ruiny. Boguś dostrzega w rumowisku stopy jakiejś rzeźby, wyglądające z pomiędzy pokruszonych cegieł zapadłej posadzki. Jest to pewnie postać któregoś ze świętych. Nie mamy niestety ani szpadla, ani jakichś znanych narzędzi przydatnych dla rozgrzebywania rumowiska, więc wychodzimy. Tuż za resztkami dzwonnicy odwiedzamy jeszcze groby pomordowanych, kładziemy wiązankę i zapalamy znicze przywiezione przez Bogusia. Dookoła nadal panuje cisza. Jedynie od stochodu zaczyna wiać łagodny wiaterek. Brat Bogusia leci na łąki, zauważył, że są obficie pokryte żółtymi kwiatami mniszka. Za chwilę już robi z oddali zdjęcia, krzycząc do nas, że jest to widok wspaniały. Faktycznie kościół, żółta obszerna łąka, młoda zieleń i czerwień ruin na tle intensywnego koloru nieba. Stoimy przy samochodach, czekając na powrót naszego fotografa, a Boguś, zapalając papierosa, mówi w zamyśleniu, jakby sam do siebie. No i komu to było potrzebne? Zamordowali tyle ludzi. Mówili, że Ukraina będzie czysta jak łza. No i nie ma już ani Żydów, ani Polaków. Już nikt im nie przeszkadza budować Wilnej Ukrainy. A co tu w tym Kisielinie dzisiaj widzimy? Jak mówi Tola, Włodzimierz Dębski pisał, że za Polski było tu trzy sklepy, a co teraz? A niech to jasna cholera, już bym się napił z tej rozpaczy, ale muszę jechać. Wsiadajmy i jedźmy, bo szkoda czasu. Wyjeżdżamy pomału spod kościoła i kierujemy się do centrum wsi, rozglądając się na wszelkie strony. Nic szczególnego Nie ma nawet na czym zawiesić oka Dostrzegamy tylko to, że budynki są pobielane na święta A od ulicy też porobiono jakie takie porządki Ciekawe, co by teraz powiedział o Kisielinie Ksawery Pruszyńskiej Gdyby mógł jeszcze raz zobaczyć ten nadal nędzną przecież mieścinę I kogo by tu ganił? Czy były polskie rządy, czy Sowietów, czy może bezgłowie współczesnych, którzy pewnie już nic nie wiedzą o wspaniałej przeszłości byłego miasteczka. W milczeniu jedziemy jakiś czas rozbitą drogą w kierunku Oździutycz, później szosą wybrukowaną panem bazaltem, trzęsie miłosiernie. Nareszcie zaczyna się lichy asfalt i Boguś dodaje gazu. Pogoda nadal jest wspaniała, ale na razie nie zatrzymujemy się na popas, bo Boguś pragnie zrealizować dziś swój wielki plan i w końcu zobaczyć trochę Polesia. Zresztą dzień jest już dosyć długi i do zmroku mamy jeszcze wiele godzin, ale... Jazda też zabiera sporo czasu.